Hej, hej, hejte Kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały Ja na wózku, ale robię ruchy A ty klepiesz co napiszą w paluchy Hej, tej, Kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały Ja na wózku ale robię ruchy a ty klepiesz co napiszą ci paluchy szczerze to mało mnie to bawi kto się śmieje ten się śmieje ostatni w internecie mnie obrażasz dla zabawy a w realnym świecie są inne zasady wiem że nie wierzyli że cokolwiek mogę działać. hejter tylko gada ja myślę o fanach mordo dziesięć koła ludzi pozdrawiam nie mogę biec ale unosi mnie fala hejter hejter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 ja na wózku, ale robię ruchy A ty klepiesz co napisz, ci paluchy Mogą mówić co chcą, ty weź się nie przejmuj Dalej swoje rób Hater to atencjusz, zawsze będą gadać To nie ma znaczenia, wierz mi 25 lat doświadczenia Chciałem jeździć furą, no i sukces Biłem na TikTok, kolejny sukces Nie da się ukryć, często mam trudny, Ale daję sobie radę, nie gadają durnie Szczerze? To mało mnie to bawi Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni W internecie mi obradą dla zabawy A w realnym świecie są inne Hej Hejter, hejter Kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały Ja na wózku, ale robię ruchy A ty klepiesz co napiszą ci paluchy Hejter, hejter Kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały Ja na wózku ale lubię ruchy A ty klepiesz co napisał ci paluchy